Wario jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego. Jest 22. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów. Nasz program realizuje nadal Agnieszka Łukasiewicz, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dziś mam dla Państwa kilka dość drobnych utworów. Pierwsze dwa na kwartet smyczkowy, z tym, że pierwszy z nich to elektryczny kwartet smyczkowy. Potem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Olsop w kompozycji Aleksandry Słysz i dwa nagrania z warszawskiej jesieni 2024 z koncertu znakomitej formacji Black Page Orchestra. To będą utwory Matiasa Kranebitera i Samimiego Mafakama Idiniego. Ta ostatnia kompozycja będzie mocnym akcentem. Ale zaczynam od muzyki niezwykle delikatnej, kruchej, tak bym ją określiła. To twórczość Moniki Szpyrki, a mam dziś dla państwa jej utwór zatytułowany Konkolidial, co oznacza muszlowy i właściwie nawiązuje do przełamu muszlowego. To takie pojęcie w mineralogii oznaczające złamanie kruchego właśnie materiału. To może być kwarc, a może być także szkło. Powierzchnia takiego pęknięcia jest gładka, zakrzywiona, wypukło, wklęsła. Przypomina kształtem muszle małża. Elektrycznemu kwartetowi smyczkowemu w tej kompozycji towarzyszy warstwa elektroniczna i w niej Proszę zwrócić uwagę, jest takie charakterystyczne echo, które słychać jak się przyłoży do ucha dużą muszlę. Monika Szpyrka-Konkoidal na elektryczny kwartet smyczkowy i elektronikę gra Neokwartet. Monika Szpyrka i jej konkoidal na elektryczny kwartet smyczkowy i elektronikę w wykonaniu neokłoczet w nagraniu z Festiwalu Prawy Konań z Katowic z ubiegłego roku. Na tym samym koncercie także w wykonaniu Neo Quartet, zabrzmiał utwór Joanny Woźny, jej kwartet smyczkowy Eki dell'Informe. To... Bardzo dla niej charakterystyczna, charakterystyczny język kompozytorski. Mamy tutaj taką fragmentaryczność, ruchliwość, próba odnalezienia porządku, w nieporządku. Konkretne kształty zderzają się z tym, co bezkształtne, a zdecydowana, wyczuwalna struktura z amorficzną masą dźwiękową. Oto eki delinformy. Joanny Woźny gra neokwartet. To była kompozycja Joanny Woźny zatytułowana Eki dell'Informe, a grał Neo Quartet. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawy Konań z ubiegłego roku. A teraz utwór, który został nagrany w siedzibie nospr w Katowicach w 2022 roku to Aleksandry słysz At Different Times na Orkiestra, syntezatory modularne i elektronikę. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Olsop. I tutaj mam dla Państwa bardzo aktualną, świeżą informację. Otóż dziś, 17 kwietnia, Aleksandra Słysz opublikowała swój nowy utwór, bardzo, jak pisze, ważny i osobisty, i Carry the Strand, pierwotnie zamówione przez radio szwedzkie na taką okoliczność, którą z pewnością Państwo pamiętają, to urodziny sztuki obchodzone co roku przez radiofonie europejskie. No a dziś ten utwór ukazał się na platformie Bandcamp i jak komentuje Aleksandra, słysz... Od pewnego czasu czułam potrzebę zmierzenia się z emocjami wywołanymi przez cały chaos świata, który przeszedł już wszelkie pojęcie. Dodam jeszcze, że cały dochód ze sprzedaży tego pliku z utworem idzie na organizację Lekarze Bez Granic, a tak się składa, że dziś 17 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Więźniów Palestyńskich ustanowiony w 1974 przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. Aleksandra Słysz pisze kończąc tak Nie wierzę w zbiegi okoliczności. To komentarz kompozytorki y, premiera y, jej utworu, jej nowego utworu I Carry the Strength być może za tydzień na antenie programu drugiego, a teraz wcześniejsza kompozycja At Different Times na Orkiestrę Syntezatory Modularnej Elektronikę. Marin Olsop prowadzi Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. To była kompozycja Aleksandry Swish, At Different Times, na orkiestrę syntezatory modularne i elektronikę grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Marin Olsop, nagranie z 2022 roku. A teraz dwa utwory w wykonaniu znakomitej formacji Black Page Orchestra, która nieraz już gościła na warszawskiej jesieni, no i innych także prestiżowych festiwalach muzyki nowej. Zespół założony w 2014 roku w Wiedniu. Swoją nazwę przyjął od kompozycji Franka Zappy Black Page, której partytura jest niemal czarna od nut. Zespół wykonuje kompozycje, które łączą muzykę z technologią, sztuką mediów, grają renomowanych, uznanych już kompozytorów, ale także młodych Twórców. Pierwszy z utworów to kompozycja samego Matiasa Kranebitera, więc założyciela tej formacji. Jej tytuł to Combative Music and its Algorithmic Demystification, czyli muzyka bojowa i jej algorytmiczna demistyfikacja. Kompozytor y, daje nam taki komentarz. Utwór zaczyna się w teraźniejszości i kończy w niedalekiej przyszłości. Wszystkie siły ludzkości, nawet tych najbardziej atletycznych jednostek na planecie są połączone, by wziąć udział w końcowej bitwie przeciw zniewoleniu przez maszyny. Czy ludzkość zdoła powstrzymać algorytm, zanim ten pożre świat? Nie uwierzysz, co będzie dalej. Tyle Matias Kranebiter. Słuchamy jego kompozycję. O bardzo długim tytule gra Black Page Orchestra. walka człowieka z maszynami obrazowana w kompozycji Matthiasa Kronebitera combative, combati, combative Music and It's Algorithmic Demystification grała Black Page Orchestra i w tym samym wykonaniu jeszcze jeden dziś y, utwór Idin Samimi Mofakam, urodzony w Iranie, kompozytor i y, e performer, założyciel różnych muzycznych formacji, y, także kurator, y, Teherańskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej, Międzynarodowego Festiwalu um, poświęconego muzyce nowej, eksperymentalnej w Iranie, który był jedynym takim festiwalem. Um, mamy kompozycję, która um, została zamówiona przez warszawską jesień w warstwie instrumentalnej Towarzyszy Taśma, ale także um, taśma wideo um, przedstawiająca no, różne miejsca w Iranie właśnie, nieoczywiste dość, ale to połączone z tytułem utworu, a także z cytatem z pewnej książki robią bardzo mocne wrażenie. A tytuł tego utworu to Blood did not seep into the ground. Krew nie wsiąkła w grunt, rozlała się po ziemi, bulgotała pod każdym kamieniem i wyruszyła w podróż. Ktokolwiek ją zobaczył, wiedział, że gdzieś zabito niewinnego. To fragment z książki Żałoba zjawusza". Zacytował ten fragment kompozytor Idin Samimi Mofakam jako komentarz, jedyny komentarz do swojej kompozycji tak właśnie zatytułowanej Krew. Nie wsiąkła w grunt z 2024 roku. Gra Black Page Orchestra. Samimi Mofakam i jego kompozycja Blood Did Not Seep Into The Ground. Krew nie wsiąkła w ziemię z 2024 roku. To nagranie sprawy konania tego utworu na warszawskiej jesieni 2024 a grała y, ją Black Page Orchestra prowadzona przez Matthiasa Kranebitera Temu y, nagraniu y, towarzyszyła też warstwa wideo, której tutaj niestety bardzo brakuje, y, która w bardzo subtelny sposób... Ukazywała to niezwykłe nieszczęście, które spadło na ludzi, na społeczeństwo Iranu, skąd pochodzi Idin Samimi Mofakam. Od jakiegoś czasu razem z Martyną Kosecką tworzą nie tylko muzyczne formacje, prowadzą warsztaty, ale także tworzą parę, małżeństwo i no, są bezpieczni, mieszkają w Norwegii. Niemniej bliscy i rodzina pozostali w Teheranie. Tak kończy się dzisiejsza moja audycja. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień do usłyszenia Joanna Grotkowska. Autopromocja. Już w 1839 roku Klara Wik notowała najlepiej by było, gdyby Robert pisał na orkiestrę.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 Autopromocja. Dwójka jesteś na miejscu. Aleksandra